do się przyczyny w mym rozumowaniu tu my myśli krzyczą, walcz o coś w tym nagraniu To co słyszysz to nie podkład w atmosferze grozy To wartości, które urosły do apoteozy wiesz Przemyślane teksty, napity rozłożone To, że jestem raperem i na koncertach płonę Euforia z tym związana i cele wyznaczone Zapisane łzami, czy uśmiechem kolejną stronę To, że pieprze koronę, to, że jestem sobą Dwie pieści zaciśnięte, czyli M 2 te logo Pięć lat życiorysów, mądre słowo Przyjaciela, który zawsze przyjdzie za pomocą do wrogą, konfidentów Związanych z tą kulturą różnorakich trendów Do biurokratów, mających nie w dupie i przekrętów Czyli ludzi robiących masę tych samych błędów Chwały dla skrętów i związanych z nimi mitów Wiecznie trwających i charakternych bitów Dla ludzi wierzących siłę monolitu Dla nieistniejących podziemiów żadnych limitów Wiesz co, nie odbierzesz mi tego Nie, nie, nie odbierzesz mi tego Co mam do... Wiesz co, nie odbierzesz mi tego Nie, nie, nie odbierzesz mi tego Wiesz co, nie odbierzesz mi tego, nie, nie, nie odbierzesz mi tego. Co mam wiesz? co, nie odbierzesz mi tego, nie, nie, nie odbierzesz mi tego. Co mam Nie odbierzesz mi w przeszłości, to jest pewne. Nie odbierzesz nadziei, do życia mi potrzebne. Nie pokrzyżujesz planów i nie oddzielisz murem. Bo w sercu to noszę jak hip hop kulturę. Nagle impuls. I cofam się wstecz, rywalizacja Równa się na wójsku mecz Największa porażka, tu jak go przegrałem Wdarły się w życie plany i MC pozostałem Znienawidzili mnie i pokochali na równi Dziś walczę by nie wpaść do zapomnienia Studni ramię w ramię z wykwalifikowanym nauczycielem Na taśmie wyryte inicjały jestem marzycielem, ale i realistą Legendą się okaże, jeszcze mleko pod nosem mam Jeszcze młody starzem, naznaczony rap stygmatem. Życie znak, nie jestem lekko strawny tak jak ci Tak być może znienawidzisz mnie już po nielegalu, bo jak dany za szmal Nie oddam ideału, nie zmieni mnie nikt Już matka próbowała, nie jestem złym człowiekiem Ale jak strzała samotnie pędzę przed siebie Torując szlaki, wszystkie wersy Zlewają się w jeden napis Nie odbierzesz mi tego, co mam, póki żyję Nie odbierzesz tego skarbu, co w sercu kryję Wiesz co, nie odbierzesz mi tego Nie, nie, nie odbierzesz mi tego Co mam tu? Wiesz co, nie odbierzesz mi tego Nie, nie, nie odbierzesz mi tego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 Nie pozbawisz mnie chwil, które rodzą tę historii Nie ma szans manipulowania w mojej formie Nie ma sposobu, by rzucić mnie na kolana To, co przeżyłem, widnieje w moich czterech ścianach, póki żyję Nie zapomnę tego, co nauczą mnie wykorzystywać moje ego Nie zapomnę tych, co przez życie ze mną brnęli Nie odbierzesz mi fantów, które odebrać byście chcieli To w pamięci wyryte i na taśmie wyryte Ta legenda, ta historia zwie się monolitem a gdzie są kurwa wasze ambicje? Skomle nie słyszę, słyszę ciągle fikcję Że osiągniesz sukces porównasz najlepszym, wdzierasz się w tą scenę A scena cię pieprzy, nie od razu cecha w zbudowaną Nie sądzę, bym mógł powiedzieć, że jeszcze błądzę Złapałem wiatr w żagle i ciągle go trzymam Wiem, że wydam nielegala i wiem, że go otrzymasz Wiem, że wierzę w Boga rap i prawdziwy Eden Nie wierzę w tych, którzy nawet nie wierzą w siebie Nie wierzę w tych,